To są informacje polskiego Radia 24. Donald Trump wyklucza użycie broni jądrowej przeciwko Iranowi. Zapowiada też przedłużenie rozejmu między Izraelem a Libanem. Sławomir Cęckiewicz rezygnuje z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego decyzja zaskoczyła nawet ekspertów. W informacjach wspomnimy też posła Łukasza Litewkę.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 Amerykański przywódca odniósł się też do konfliktu między Izraelem a Libanem. Jak mówił, zawieszenie broni zostanie przedłużone o trzy tygodnie. Szefowie unijnych instytucji apelują do krajów członkowskich o rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Ukrainą. Przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej spotkali się na Cyprze z prezydentem Wołodymyrem Zełęskim. Antonio Costa podkreślił, że Kijów spełnił wszystkie wymogi. No. Teraz czas iść naprzód i przygotować się do kolejnego etapu. A kolejnym etapem jest otwarcie pierwszego klastra negocjacji członkowskich z Ukrainą i ten kolejny krok wykonamy. Na razie formalne rozpoczęcie rokowań członkowskich z Ukrainą blokują Węgry. Bruksela oczekuje jednak, że nowy rząd zmieni zdanie w tej sprawie. Sławomir Cęckiewicz zrezygnował z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zaskoczony tą decyzją był nasz gość, politolog Tomasz Słomka. Ekspert z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił jednak uwagę, że Sławomir Cenckiewicz nie wycofuje się z prezydenckiego kręgu politycznego. Profesor Cenckiewicz należy do bardzo bliskiego grona prezydenta, jest jego swoistym mentorem, przewodnikiem po historii, by są przecież historykami. Wydawało mi się, że prezydent będzie starał się jednak zachować status quo w przypadku Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Stało się inaczej, natomiast chyba nawet w tym oświadczeniu pana ministra przebija się jedna rzecz, że on nie skończył współpracy z prezydentem, tylko będzie funkcjonował w innej roli. Pełniącym obowiązki szefa PBN został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada odtajnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI. Rozpoczął procedury zmierzające do udostępnienia dokumentu opinii publicznej. Politycy nie są zgodni, jakie znaczenie może mieć zapowiedź prezydenta. Komentarze zebrał Mariusz Pieśniewski.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 Polityk został potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Miał 36 lat. Poseł Łukasz Nitewka był zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną. Wspominał w TVP infomarszałek Sejmu Łódź Czarzasty. Absolutna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 Liście. Na plakatach wyborczych zamieszczał zdjęcia psów do adopcji ze schronisk i w ten sposób pomógł im znaleźć nowe domy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W związku ze śmiercią posła zatrzymano 57-letniego kierowcę auta. Policja przekazała, że mężczyzna był trzeźwy, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o okolicznościach i przyczynach zdarzenia. Więcej szczegółów mamy poznać w ciągu dnia informacje Polskiego Radia 24. W całym kraju będzie dziś pochmurno. Na większości kraju, z wyjątkiem zachodu, może przelotnie popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie do 18 miejscami na Kujawach. Jest sześć minut po północy. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu. Patryk Michalski. Zapraszam. Tegoroczna wiosna znów nas nie rozpieszcza, jeśli chodzi o opady. W ostatnich dniach trochę więcej deszczu było na zachodzie i południu kraju, ale na przykład w Warszawie od początku wiosny spadło ledwie kilkanaście procent tego, co zwykle w tym okresie powinno padać. Susza w Polsce się pogłębia, ale mamy w środowisku sprzymierzeńców, którzy pomagają nam z nią walczyć. Tylko nie wszyscy to do końca rozumieją. O kim mowa? Może jeszcze nie Będę Państwu tego zdradzał, ale wszystko będzie jasne, gdy przedstawię mojego dzisiejszego gościa, a jest nim Roman Głodowski ze Stowarzyszenia Nasz Bóbr. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. No i właśnie Bubr będzie bohaterem naszej dzisiejszej audycji. Jak się ma Bubr Europejski w Polsce?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 no tutaj niestety zaczynają się pojawiać konflikty na linii człowiek Bóbr i nie wszyscy już tak przychylnie patrzą na niego, ale generalnie populacja jest dość stabilna. To jest też ciekawe, że przez wieki tak naprawdę Bóbr był prawie że na wymarciu w Polsce i w zasadzie no ostatnie 100-150 lat no to jest taka konsekwentna odbudowa tej populacji. Buberk na terenie obecnej Polski, jakby tej geograficznej, tak na mapie jakby patrząc, w zasadzie został całkowicie wytępiony. Wybiliśmy jako ludzie ten gatunek i dopiero w ubiegłym wieku po skutecznej, nie ma co ukrywać tutaj, pracy naukowców, i też osób które były to zainteresowane tutaj mocno tym tematem rozpoczęto proces reintrodukcji skutecznie właśnie i bobr powrócił po w zasadzie no można powiedzieć około 200 latach powrócił na nasze tereny i jest jest z powrotem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 I to Bubr robi bez żadnego dyplomu na Politechnice, więc tym większy szacun, jakby może powiedziała młodzież dla, dla jego pracy. I w praktyce też, panie Romanie, to wygląda tak, że Bubr budując tamę, no właśnie, sprawia, że woda się trochę spiętrza, zatrzymuje ją, tę wodę, w danym miejscu. No i ta woda też powoli wsiąka w grunt, zasila wody gruntowe, no więc jest jak taka chłonąca gąbka tę wodę ze środowiska, więc w, taki, w takim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 Tak, oczywiście. Jak jest woda, to jest pojawia się życie. I bobry tutaj są tym właśnie gatunkiem. Zresztą określony jest bobry jako gatunek zwornikowy, czyli taki, który podtrzymuje życie w danym, w danym, w danym miejscu. To ten termin się wziął od elementów w architekturze, czyli zwornik to jest takie miejsce połączenia w kopułach, w katedrach na przykład średniowiecznych. I to jest ten element właśnie taki, który, który spina całą tą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 A tymczasem jest zupełnie odwrotnie, bo niedalej jak kilka tygodni temu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wystąpiło o pozwolenie na niszczenie tam i siedlisk bobrów na 160 rzekach i ciekach wodnych na całym Pomorzu. Dlaczego na tak masową skalę chciano zniweczyć pracę bobrów na Pomorzu? No tutaj problem wydawania tych wniosków, wydawania tych derogacji, to nie jest tylko Pomorza, to niestety i praktycznie w całym kraju i Wody Polskie jako instytucja do tej pory składały wnioski takie właśnie masowe, czyli mm. na wszystkich rzekach, żeby sobie załatwić, tak może kolokwialnie mówiąc, załatwić sobie pozwolenie na niszczenie tam. Bez żadnego sprawdzenia też sytuacji, jak wygląda właśnie ta sytuacja na poszczególnych rzekach, tylko tak wrzucono do worka w zasadzie wszystko, co się dało. Dokładnie, dokładnie tak, tak to wygląda. My też przygotowaliśmy raport, gdzie weryfikowaliśmy właśnie wnioski i wydane zgody przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. No i to niestety tak wyglądało. No Wody Polskie tu są największym, tak można powiedzieć, beneficjentem, jeśli chodzi o te uzyskiwane te derogacje. I do tej pory faktycznie było tak, że w zasadzie na wszystkich rzekach, gdzie praktycznie na wszystkich rzekach, gdzie bobry mogły budować swoje tamy, Wody Polskie miały zgody na to, żeby takie tamy niszczyć. Na szczęście Stowarzyszenie Między Innymi Stowarzyszenie Nasz Bubr protestowało w tej sprawie. No i finał jak na razie jest pozytywny, bo udało się tę decyzję zablokować. A co dalej? To w przypadku akurat tutaj tych Pomorza udało się doprowadzić do sytuacji takiej, że Wody Polskie odpuściły. Gdzieś tam z przecieków dowiedzieliśmy się również, że był to raczej chyba zabieg taktyczny, bo wycofali dużą zgodę, natomiast będą składać mniejsze wnioski na, na, na mniejsze odcinki, więc trochę chyba będą próbowali nam zamydlić. My jako stowarzyszenie nie będziemy się oczywiście poddawać, będziemy weryfikować w miarę możliwości wszystkie wnioski i wszystkie derogacje wydawane będziemy. Będziemy wskazywać błędy proceduralne, będziemy wskazywać, gdzie derogacje są wydawane niezgodnie z prawem. No i zrobimy wszystko, żeby to środowisko mogło się nawadniać, a nie systemowo być niszczone. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby instytucje państwowe, które zarządzają rzekami, raczej współpracowały z nami, z bobrami, z przyrodą, a nie doprowadzały do większej suszy, ale z jakiegoś powodu komuś gdzieś tam na górze chyba bardziej zależy, żeby ta woda po prostu odpłynęła z terenu do morza, żebyśmy jej nie mieli. Dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe, ale niestety nasz system obecny tak, tak działa, więc tutaj... Tak, bo, bo powiedział no, to pan wyraźnie... To też... po prostu musimy działać. Powiedział to pan wyraźnie w naszej rozmowie, że te bobry wykonują nam pracę zupełnie za darmo, a jeżeli my chcemy zatrzymać wodę gdzieś w jakiejś okolicy, to trzeba wydać nieraz miliony złotych na to, żeby zbudować albo jakiś zbiornik retencyjny, albo przeznaczyć te środki na renaturyzację brzegów jakiejś rzeki. A tutaj mamy sprzymierzeńców, którzy, którzy robią taką pracę bez grosza. Tak, to, to prawda. I tutaj mogę powiedzieć za doktorem Andrzejem Czachem, który jest absolutnym autorytetem, jeżeli chodzi o, o bobry, powiedział kiedyś coś takiego, że największym problemem bobrów jest to, że nie wystawiają faktur. I chyba coś w tym jest. No i niestety to nie jest jedyny taki przypadek ten, który omówiliśmy przed chwilą z Pomorza, bo w ostatnim czasie też nadleśnictwo Józefów na Roztoczu chciało uzyskać zgodę na odstrzał kilkudziesięciu bobrów i zniszczenie kilku tamy bobrowych. Ten wniosek też ostatecznie oddalono także pod presją społeczną. Czy bobrów jest w takim razie za dużo, czy odstrzał to też dobra metoda regulacji jego populacji? Nie, absolutnie ani odstrzał, ani przesiedlenie nie jest dobrym rozwiązaniem. Raz, że skutecznym i, i, i po prostu złym. Bo pewnie no, jak się tego, zabierze wiemy. bobra z, jed, z jego aktualnego siedliska, to przyjdą na to miejsce inne bobry, albo wróci ten sam. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i tak dokładnie się dzieje. Tutaj przede wszystkim powinniśmy odstąpić od tego, żeby niszczyć ich naturalne siedliska, w których one sobie mogą funkcjonować. Jeżeli nie będą z tamtych terenów tych bobrów przepędzać, przepłaszać, no to one też nie będą wchodzić w tak zwaną szkodę, gdzie czy tutaj blisko ludzkich, ludzkich siedzib, więc to jest absolutnie ważne. I wracając właśnie do tego wątku od strzału, czy też przesiedlenia bobrów, no to jest zupełnie bez sensu. Tak, W każde miejsce, jeżeli bubr już uzna, że jakieś tam miejsce jest atrakcyjne, czyli jest woda, jest pożywienie, są rośliny i chce tam zamieszkać, no to... Jeżeli go z tego miejsca przepędzimy, czy też go zabijemy w takim miejscu, to miejsce natychmiast zostanie zanektowane przez kolejne bobry, więc to jest zupełnie bez sensu. Lepiej się pogodzić z faktem, że bobry są, zabezpieczyć infrastrukturę, jeżeli taka jest, żeby do konfliktów nie dochodziło, jeżeli szkoda nam drzew, bo mamy jakieś cenne, zabezpieczamy je siatkami w 90% ośmiu bodajże procentach, jak to wyliczaliśmy któregoś razu, w sytuacjach takich konfliktowych można sobie poradzić stosując rozwiązania alternatywne, a z tymi trzema procentami, które pozostaną, damy sobie radę i jeżeli nawet będziemy musieli wypłacić odszkodowania, poradzimy sobie. A może to jednak niestety jest działanie konieczne, trochę tutaj będę adwokatem diabła, bo rozmawialiśmy o tym, że wody mamy coraz mniej i zmienia się też w ostatnich latach przez zmianę klimatu struktura opadów, to znaczy, że Długie okresy suszy mamy przeplatane krótkimi, bardzo intensywnymi opadami, a one wywołują lokalne podtopienia, powodzie błyskawiczne. Czy tamy bobrowe w takiej sytuacji, no właśnie paradoksalnie, nie potęgują skutków, negatywnych skutków takich podtopień, czy takiej szybkiej, wielkiej wody? Tutaj są oczywiście naczynie powiązane i musimy tak naprawdę spojrzeć na temat bardzo, bardzo szeroko. Jeżeli mówimy tutaj o sytuacji, która spowodowała, że mamy takie nawalne ulewy i takie takie powodziowe okresy, no to, no to musimy się zastanowić, dlaczego to się tak wydarzyło. tak Dlaczego doprowadziliśmy do takiej sytuacji i co należy zrobić, żeby tą sytuację zmienić. I jeżeli pozwolimy na taką rozproszoną retencję, którą na przykład przy pomocy bobrów możemy uzyskać, no to doprowadzimy, że lokalnie ten klimat zacznie się zmieniać. Musimy tą, tą wodę zatrzymywać. tak Ta woda musi w takich małych zbiornikach wody parować i lokalnie ona zostanie po prostu za chwilę, za chwilę zwrócona, tak, w postaci deszczu. Na tym to polega. Jeżeli będziemy budować jeden zbiornik na województwo, jeszcze go nazwiemy wielkim narodowym e, zbiornikiem, no to to nie nasączy nam, to nie na nie nawilży nam całego województwa. My potrzebujemy zamiast jednego takiego wielkiego zbiornika tysiąc małych zbiorników rozkładanych w każdym zakątku, w każdej gminie, w każdej, w każdym mieście, w każdej wsi, e, gdzie się tylko da. E, jeżeli Utrzymamy taką sytuację, to nasączymy, nawilżymy całą Polskę i dzięki temu doprowadzimy do sytuacji, czy przywrócimy tą sytuację, która miała kiedyś miejsce, czyli te opady będą normalne, będą już miały jakieś Wiosenne, letnie, jesienne to po prostu zacznie działać tak, jak działało to przez no, miliony lat. To co, panie Romanie, na koniec, co powinno się zmienić w podejściu do bobrów, żebyśmy znów traktowali je jak sprzymierzeńców, a nie jak wrogów? Czego brakuje? Edukacji? Edukacji również, ale przede wszystkim potrzebujemy zmian systemowych i odgórnej jakiejś takiej, nawet nie pobłażliwości, tylko po prostu respektowania prawa, bo prawo generalnie mamy dość dobrze stworzone, mamy... Ochronę tego bobra wprowadzoną. Tak? Mamy mm -hmm. ustawę, która mówi o tym, że bóg jest gatunkiem chronionym. No Jest częściowo chronionym, czyli można tak naprawdę w sytuacjach wyjątkowych wydać derogację, czyli odstępstwo od zakazu wobec tego gatunku, ale tu mówimy o sytuacji naprawdę wyjątkowej. A z, Więc z taką nie mamy do czynienia oczywiście... obecnie. Oczywiście, że nie. No tutaj tak naprawdę mówimy o 2 trzech sytuacji, mhm. tak? Nie, nie, Cała reszta to, to nie są żadne sytuacje konfliktowe, tylko wymyślone albo na zaś, żeby po prostu no, robić coś dla, dla samej sztuki. Ale jest więc też przecież absolutnie... system rekompensat za szkody wyrządzone przez bobry. no więc tutaj no, przepisy nadążają, można powiedzieć. Tak, tylko że tutaj też, no właśnie ten system, Przeznawania szkód też jest nie do końca nie do końca właściwe, bo z jednej strony wypłacamy te szkody. Te pieniądze, które są wypłacane bardzo często są jakimiś kwotami bardzo zaniżonymi, więc też się nie ma co dziwić tej ludziom na przykład, że stracą kilka drzew i dostaną jakieś naprawdę niewielkie pieniądze mhm. za te tak zwane szkody. No powinniśmy to jest zupełnie inaczej podejść. Z tego raczej nie wydawać pieniędzy za to, że do jakiejś szkody dochodzi, tylko powinniśmy ewentualnie wspierać systemowo osobę, czy też instytucje, czy też rolników i wspierać ich, żeby im pomagać nie doprowadzać do sytuacji konfliktowych, czyli raczej powinniśmy inwestować właśnie w jakieś zabezpieczenia przepustów, czy też rury przelewowe, jeżeli taka sytuacja jest, jest, jest wskazana, czy też partycypować w zakupie siatki, którą moglibyśmy zabezpieczyć drzewa, no wiele, wiele różnych sposobów. No i oczywiście doceniać też bobry za to, że tą wodę zatrzymują i dawać tym rolnikom dotację za zatrzymaną wodę, a nie za koszenie łąki, dla samego koszenia łąki, bo za to również się dostaje dotacje z Unii, więc musimy troszeczkę zmienić sposób myślenia, doceniać te bobry, edukować oczywiście, tak jak pan też redaktor wspomniał, edukować o bobrach i, i mówić o tych korzyściach takich ekosystemowych, tak które no, z bobrów możemy mieć, to no, brzydkie strasznie stwierdzenie, nie lubię tego, ale no, ni, no niestety tak już się nauczyliśmy, że mm -hmm. po z tych zwierząt próbujemy wycisnąć pieniądze, jeżeli w dalszym mniemaniu okazuje się, że z takich zwierzęcia nie ma korzyści, to traktujemy jako jakiegoś szkodnika, czy jakiś element zupełnie niepotrzebny. No wszyscy jesteśmy ziemianami, po coś na tej planecie jesteśmy, każdy ma swoją rolę do odegrania, a bobry w obecnej sytuacji mają naprawdę, naprawdę wielką rolę do odegrania i mogą nam naprawdę pomóc przetrwać, bo ta woda kiedyś nam się skończy. My kiedyś ją również nie tylko stracimy na łąkach, tak jak dzisiaj, czy w rzekach, które wysychają, tylko za chwilę nie będzie jej w kranach. I wtedy dopiero zaczniemy zastanawiać się, co my tak naprawdę najlepszego zrobiliśmy. Dlatego chyba rzeczywiście takim końcowym wnioskiem z tej naszej rozmowy może być to, żeby po prostu zostawić bobry w spokoju. A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że ona będzie miała właśnie taki walor edukacyjny i wiele osób po jej wysłuchaniu zrozumie, że bobry to nasi sprzymierzeńcy i nie należy im przeszkadzać, a wręcz przeciwnie doceniać tę ich bezcenną, dosłownie bezcenną pracę, którą dla nas wykonują. Bardzo dziękuję za rozmowę. Roman Głodowski ze Stowarzyszenia Nasz Bubr był moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie Państwu również za uwagę, Patryk Michalski. Taki mamy klimat. Powtórka programu. Seldo Magazyn gospodarczy. Ekonomiczne serce bez wątpienia bije dzisiaj na Górnym Śląsku. O czym się dzisiaj mówi na kongresie? No Dzisiaj przede wszystkim mówi się o wyzwaniach dla polskiej gospodarki, ale także dla europejskiej gospodarki, ale w tle oczywiście przedostają się tutaj informacje, to normalne zupełnie, o, o najnowszych odczytach, które obrazują to, w jakim stanie jest polska gospodarka. I tak na przykład punktualnie o godzinie 10 spłynęły dane dotyczące sprzedaży detalicznej, a ta liczona w cenach stałych za marzec 2026 była aż o 8,7. 70% wyższa niż przed rokiem. Mówię aż, bo takiego odczytu dawno nie widzieliśmy, jeżeli chodzi o statystyki sprzedaży detalicznej. A jeszcze przed dziesiątą, czyli gdybyśmy tak ekonomistów zapytali, powiedzmy sobie o godzinie 9.50, albo dziewiątej albo dziewiątej pięćdziesiąt to oni by odpowiedzieli, że gdzieś koło szóstki może taki odczyt się pojawi. Tymczasem rzeczywiście ten odczyt zaskoczył wszystkich. Prawie 9% to jest naprawdę solidny wzrost liczony rok do roku. Posłuchajmy, jak ty informacje skomentował dr Piotr Arak z Uniwersytetu Warszawskiego, a także główny ekonomista Welobanku. Ten koszyk naprawdę dobrze wygląda, to znaczy, że konsument może w ciągu, w ciągu tego roku nie zawodzić. Najbardziej się tego obawialiśmy, najbardziej się obawiały też tego e, sieci dystrybucyjne czy e, markety, e, czyli że konsument będzie się obawiał wzrostu inflacji.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 Jeżeli spojrzymy głębiej w tabelki, to możemy odkryć bardzo ciekawe zależności. Powiem po pierwsze, efekt kalendarza. Przed świętami ludzie robili już zakupy pod koniec marca, ale pamiętasz, że w marcu był taki moment, że było cieplej nawet niż teraz. I co? Klienci, konsumenci wybrali się do sklepów odzieżowych po nowe wiosenne kurtki, po lżejszą odzież. I to widać właśnie w tych tabelkach, że faktycznie tutaj odzież troszeczkę dźwignęła tę sprzedaż detaliczną w górę, ale to nie tylko Odzież zadecydowała o tak dobrym wyniku. Mamy rekordowy deficyt budżetu. Jesteśmy w czołówce wydatków, zwłaszcza socjalnych w Europie. Mamy największy udział własności państwowej, czyli podlegającej władzy polityków obok Turcji. To nie jest stan, który jest receptą na sukces. Jako kraj powinniśmy dokończyć prywatyzację gospodarki i uzdrowić finanse naszego państwa. No niestety, trzeba powiedzieć, że w Polsce grozi kryzys gospodarczy. Zdaniem profesora Leszka Balcerowicza profesor powiedział, że choć obecnie Polska jest jednym z liderów wśród rozwijających się gospodarek europejskich, to brak reform grozi zahamowaniem wzrostu gospodarki, a także recesją. Ekonomista zaznaczył również, że zagrożeń nie można ignorować nawet jeśli reformy będą wyjątkowo trudnym zadaniem. To usłyszeliśmy od profesora Leszka Balcerowicza i przyznasz, że zabrzmiało to groźnie. Tak, to prawda, ale słyszałem, że podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego pojawiły się też dobre informacje. No to skoro jesteśmy już po tych złych, to teraz daj nam trochę optymizmu. No dobrze, mówisz masz. Na początku czerwca, wyobraź sobie, wpłyną do Polski kolejne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 30 miliardów i 600 milionów złotych. Komisja Europejska zatwierdziła szósty i siódmy wniosek o płatności z KPO. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, właśnie dzisiaj, tutaj, w Katowicach, że to jedna z trzech wpłat, których Polska spodziewa się Właśnie w tym roku. Posłuchajmy Pani Minister. W sumie około 100 miliardów złotych. To są przeogromne, absolutnie rekordowe środki. Otrzymujemy je z racji uruchomienia, odmrożenia i realizacji KPO w tempie absolutnie nieprawdopodobnym, z dwuletnim opóźnieniem. E, no i tak sobie policzyłem, jak zobrazować to 100 miliardów złotych. To zacznijmy od mniejszej sumy. 100 milionów złotych waży jedną tonę, łatwo zapamiętać. Zatem 100 miliardów złotych to tysiące razy więcej, a to oznacza, że mówimy tutaj o banknotach mniej więcej, tysiąca ton. Oczywiście mówimy tutaj o banknotach 100 złotowych. Zatem, żeby przewieźć 100 miliardów złotych w ciężarówkach, to sam ciężar wymagałby 42 w pełni załadowanych ciężarówek. Przyznasz, że to byłby dopiero konwój. No, to byłoby naprawdę szaleństwo i tak mi się wydaje, jak będziemy szli po podwyżkę, to będziemy mówić, ile kilogramów chcemy zarabiać, a nie ile pieniędzy. Prawda? Bardzo fajny pomysł. Też mi się podoba. Można spróbować. Słuchaj, mhm. skoro jesteśmy przy ciężarówkach, no to trzeba je zatankować. To też waży. Przy takim ładunku nie byłoby problemu, żeby zapłacić zatankowanie do pełna. Owszem. No, a wiemy już, ile paliwo będzie kosztować jutro? Mamy cennik najświeższy. Dotarło również do Katowic jutro. Niestety wzrosną maksymalne ceny paliw. Liter benzyny 95 piątki ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 3 grosze. Zatem wróciliśmy tam do poziomów, które ostatnio widzieliśmy w ostatni weekend. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 6 ,62 zł i grosze za litr, a za olej napędowy zapłacimy 6 zł i 79 groszy za litr. Ceny benzyny będą wyższe o 6 groszy, a ceny diesla o 8 groszy w porównaniu do tych cen, które jeszcze dzisiaj są na pylonach. Przypomnijmy, że, że to jest ta procedura maksymalnych cen paliw, które określa codziennie minister energii w takim specjalnym obwieszczeniu, które, które jest publikowane w Monitorze Polskim. Marek Nie. Klapa, bardzo Ci dziękuję <grym> za dziękuję. to spotkanie. Do usłyszenia. Seldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. i witam dzisiejszego gościa. A ze mną pan Marek Sobociński, trener sportowy i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A ja powiem, że jestem namiętną czytelniczką wpisów pana Marka Sobocińskiego, który sporo publikuje na takim biznesowym portalu LinkedIn. Jeżeli komuś się wydaje, że tam tylko się pisze o KPI-ach, o konferencjach, to jest w błędzie, bo pan Marek Sobociński wprowadził tam, powiedziałabym, nową jakość. Wprowadził ruch do biznesu i tym na co dzień właściwie się zajmuje. I to są kapitalne wpisy dotyczące naszego zachowania, takich codziennych czynności, które moglibyśmy wykonywać hmm, częściej, lepiej, a dzięki temu na dłużej zachować zdrowie. Ja powiedziałabym, że pan uczy, jak odpalać flow, żeby nie zardzewieć. To bardzo jedno ładnie. z pana haseł. Tak, tak, bardzo ładnie, bo po prostu troszeczkę w tym naszym życiu zastaliśmy się, a nasze życie nie lubi, kiedy jesteśmy zbyt długo nieruchomi. Życie wystawia nam rachunek za to, że siedzimy, prawda? I to bardzo kosztowne, bardzo kosztowne, bo mówimy tutaj nie tylko o problemach z postawą, czyli z mięśniami, z tym, że nas boli kręgosłup w odcinku lędźwiowym, że nas barki bolą, ale od tego się nie umiera. To piekielnie boli, natomiast są większe problemy z układem krążenia, z układem nerwowym i Tutaj mam już duży, duży kłopot ze zdrowiem, bo jeżeli zbyt długo siedzimy, to niestety, delikatnie mówiąc, przytykamy się w tych podstawowych arteriach, tych drogach, które hmm. powinny być przez cały czas drożne. A jak to? Nie nadrobimy tego wieczorem, nie nadrobimy tego po powrocie do domu. Wielu z nas po tych godzinach spędzonych w biurze, w pracy różnej, hmm. tej spędzonej trochę w bezruchu albo w takim dosyć ruchu ograniczonym, wyobraża sobie, że no jeszcze pójdzie na wieczorny spacer psem, czyli nadrobi kroki i z radością później obserwuje, że no siedem tysięcy kroków, no weszło, dziesięć tysięcy weszło. Część z nas no, rzuca się w wir nie wiem, siłowni i poćwiczy godzinę, półtorej. To nie wystarczy? Absolutnie nie wystarczy. Absolutnie nie wystarczy, no bo te szkody się wyrządzają na bieżąco i właściwie chodzi o sprzątanie na bieżąco. No to Pewnie podobnie, teraz mi przyszła taka analogia jak ze sprzątaniem w domu. No możemy raz na miesiąc, raz na tydzień sprzątnąć, ale chyba lepiej jak te naczynia myjemy codziennie. Jak jednak ten, ta czystość jest przez cały czas przez nas promowana, czy tak o nią przez cały czas dbamy. I to samo z układem powięziowo mięśniowym o którym pewnie będziemy troszkę więcej mówili. To samo z układem krążenia nerwowym, z naszym umysłem, który nam po prostu przymula się i po trzech godzinach siedzenia jesteśmy mocno odtępiali i trzecia, czwarta kawa nie za bardzo pomaga. Więc dobrze byłoby na bieżąco to robić. Oczywiście są takie badania, chociaż już powoli się z nich wychodzi, że dwa, trzy razy w tygodniu wysiłek fizyczny spokojnie wystarczy. Dzisiaj już z tego tematu się wycofują i, i właściwie mówią no właściwie to codziennie powinniśmy coś robić, a najlepiej jak będziemy robić te krótkie przekąski ruchowe przez cały czas to chociażby Godzinę. Co się dzieje z naszym ciałem? Przede wszystkim z ciałem, bo umysłowi poświęcimy mm -hmm. osobny odcinek i osobną rozmowę. Co się dzieje z naszym ciałem, jeżeli 8 godzin spędzamy przed komputerem, na przykład. Albo w jakiejś takiej ograniczonej, ograniczonej przestrzeni, gdzie nie za bardzo się ruszamy. No bo nam się wydaje, okej, okay, mamy coraz lepsze krzesła przecież w pracy. Ergonomiczne podkładki pod ręce albo pod nogi, które nam trochę powodują, że, że że jakiś jest mniejszy ucisk na żyły. Ale co się dzieje z naszym ciałem? Ba, nawet mamy te podnoszone biurka na bajerze. Ostatnio było dosyć ciekawe badanie, które pokazało, że podnoszone biurka, jeżeli się nie rusza, nie pomoże nam ochronić się przed zatorem żylnym. No to właśnie, jest. więc co Bo się ciągle dzieje? Bo tak. ciągle stoimy, mimo czy siedzimy, czy stoimy. Nasze ciało potrzebuje ruchu. tak? I przyglądając się... no co najmniej trzema obsz obszarom. Pierwszy obszar to jest ten mięśniowo-powięziowy. Dosyć dużo mówię o powięziu, ona dosyć mało znana jest. Mówi się często o masażach powięziowych i tak nikt dalej. Nikt nie wie o co chodzi. Ale nikt nie wie o co chodzi. Wie, tak. I to w ogóle jakaś, tak, taka straszna tajemnica jest. Natomiast no, nic dziwnego, no bo pierwsza konferencja była właściwie niecałe 18 lat temu na temat powięzi, kiedy ktoś wreszcie odkrył ej, ona naprawdę ma trochę więcej znaczenia niż tylko malutka błąka otaczająca nasze mięśnie, a ona jest kluczowa dla utrzymania naszej kondycji, sprawności, naszej postawy, żeby nas nie bolało. Większość bólów w lędźwiach to nie do końca są mięśnie, ale to powięź, która nam zastyga. A ta powięź jest, powinna być systematycznie, powinna być elastyczna. Ale żeby ona była elastyczna, to ona musi przez cały czas być w ruchu. I to nie szarpanym ruchu, tylko takim delikatnym. tym właśnie flow. On wtedy wytwarza się kwas hialuronowy, ma ona specjalne komórki do wytwarzania tego kwasu sialuronowego. To w ogóle magia jest. Ma specjalne fasziacyty, inne komórki, które pozwalają zachować sprężystość naszej powięzi. To ona, powięź przenosi siły pomiędzy mięśniami. To nie jest tak, że mięsień sobie spokojnie pracuje, tylko przenosi siły. I teraz jak my siedzimy 3-4 godziny, to ta powieść zastyga w jednym ruchu. W jednym miejscu, w jednej pozycji i ona traci swoją sprężystość. Zrasta się, schodzi się, tworzą się takie mostki twarde no i nie jest łatwo ją rozruszać. To pewnie wielu z nas zna to uczucie, kiedy nagle gwałtownie musi wstać po długim siedzeniu i nagle coś mnie boli w tych, coś mnie nagle zabolało. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć, bo powieść potrzebuje delikatnego rozciągania i z powrotem takiej sprężyny, no, takiego spokojnego ruchu, po to, żeby się uelastycznić. I ta powieść nam zastyga. Niestety, ona powoli przyjmuje e, tą pozycję, taką, w jakiej najczęściej spędzamy czas. Tak ona. Ja na zasadzie myśli, choć, bo właściwie powieść myśli jest o wiele bardziej unerwiona niż nasze mięśnie. I ta powieść po prostu mówi, skoro tutaj tyle czasu człowieku spędzasz w takiej pozycji, to widocznie jest to dla ciebie prawidłowa pozycja, ta zgięta, taka pochylona. No i zaczyna się w tym momencie układać odpowiednio, usztywnia się, przestaje być elastyczna i zaczyna nas po prostu boleć kręgosłup. I to jest układ powięziowo-mięśniowy. Mamy układ krwionośny który, żeby działał prawidłowo, my musimy się ruszać. A naszym największym bodźcem do ruszania się to są nogi. One najwięcej nam pompują krwi. I jeżeli, około 60% nawet, jeżeli my ciągle siedzimy, no to jak ma ta krew się pompować? Tak? W związku z tym nie usuwamy wielu toksyn, wielu cukrów i tak dalej, składników odżywczych, które gdzieś tam zalegają nam w układzie krwionośnym. To samo z limfą. Limfa, układ limfatyczny, piekielnie ważny dla nas, on nie ma serca, on się tylko porusza dzięki pracy mięśni. W związku z tym, kiedy długo siedzimy, to nam nogi po prostu puchną. A, no właśnie, to jest ta bolączka, przecież z której bardzo wielu z nas zdaje sobie sprawę, no ale powie, no i cóż zrobić? No właściwie żyjemy w takich czasach mm -hmm. epidemii siedzenia. Kiedyś, żeby skontaktować się nawet z pracownikiem w tym samym biurze, trzeba było wstać od biurka i do niego pójść. Teraz napiszemy maila, prawda, czyli epidemia siedzenia. Tak, tak, tak to zostało określone. Jest w ogóle ukuty nowy termin fizjologia inaktywna. Po raz pierwszy w historii ludzkości mamy problem z nieruszaniem się, bo do tej pory, przez te tysiące lat, to tęskniliśmy za momentem, kiedy możemy spokojnie usiąść odpocząć. W tej chwili jest zupełnie odwrotnie. Nagle naukowcy odkryli, że to nieruszanie się przez długi czas jest dużym problemem dla naszego ciała, bo nasze ciało, żeby właściwie funkcjonować, musi, musi się ruszać. Czyli ruch jako fundament w ogóle życia i przetrwania. Dokładnie tak. Bez, bez ruszania się nasz układ krwionośny siada, limfatyczny, układ nerwowy, nasza powięź, mięśnie przestają właściwie funkcjonować. Stąd pojawiają się problemy chociażby z insuliną odpornością i tak dalej, no bo to jest wynik także małego ruchu. Czy to prawda, że to siedzenie skraca życie? Tak. Ewidentnie i to bardzo i to są konkretne badania pokazujące i nie tylko skraca życie, ale także na przykład e, otępia nas bardzo. Tak? Przestajemy po prostu myśleć e, rozsądnie, tak siadają nasze funkcje poznawcze. Czytałam, że każda godzina siedzenia to 20 minut krótszego życia. Tak, więc... to prawda. Takie są badania. I to jest w ogóle przerażające. Tak? No, bo okazuje się, że tak, że jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy my siedzimy w pracy, przy, wsiadamy do samochodu, jedziemy z samochodem, wysiadamy z samochodu, często wszystko jest na miejscu, prawda, wychodzimy, wsiadamy do windy, wsiadamy przed telewizorem, na kanapie i znowu spędzamy resztę naszego wspaniałego czasu w pozycji siedzącej. No i zaraz to będziemy. Jest zaraz będziemy Państwu słuchającym nas teraz, um, i pewnie siedzącym akurat albo jadącym um, samochodem, zaraz będziemy mówić, co możemy zrobić dla swojego zdrowia i życia. No bo pan Marek Sobociński jest twórcą mobility flow break, czyli um, tego, żeby tych, tych przerw, tak, w czasie Dokładnie. których mamy swoje ciało wprawić w ruch, ten naturalny, ten, który jest życiem. Um, więc warto spróbować co zrobić, żeby biologia nas nie zawodziła. Bezruch degraduje, to już wiemy. Układ krążenia, układ nerwowy, układ limfatyczny degraduje powięź. Jest, ma okropny wpływ na to, co się z nami dzieje. Do tego dołóżmy pewnie jeszcze stres nasz codzienny, który też ma ogromną destrukcyjną moc. Dokładnie tak. No, pod wpływem stresu. Jeżeli jeszcze dodatkowo siedzimy przez cały czas, no to stres jest informacją dla naszego, od naszego ciała. Hej, ruszaj się, coś z tym zrób. Do typu, a ty siedzisz w miejscu. Właściwie wszystko zastyga. Kortyzol krąży po naszej krwi. tak. Umysł mówi, daj do, do roboty, a ty siedzisz w miejscu, zastygasz. Nie ma tego ruchu do przodu, nie ma tego działania. Uwolnienia tego, tego spalenia tego kortyzolu. No to teraz, szanowni państwo, będziemy państwu mówić o tym, co zrobić, żeby uruchomić swoje ciało i uruchomić te naturalne mechanizmy w naszym organizmie, które sprzyjają i długowieczności, i zdrowowieczności, wszystkiemu temu, co zapewni nam funkcjonowanie w dobrym stanie na znacznie dłużej. No to jak się w takim razie ruszyć i co zrobić? Najważniejszy pierwszy krok. To prawda, to prawda. Po pierwsze... Mniej więcej co godzinę postarać się poruszać. Może być to czas i to promuję, żeby to był czas poświęcony na krótki ruch. Naprawdę to nie jest dynamiczny jakiś bardzo wielki ruch, tylko krótki ruch, który pozwoli trochę naszą pomoć na nowo nawodnić, uruchomić układ krwionośny, limfatyczny, nerwowy i Tak? Dalej, tak? I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy, powinniśmy zrobić. Po prostu co godzinę na chwilę wstać, zrobić kilka ćwiczeń. Ważne jest natomiast, żebyśmy zrobili mądre, właściwe ćwiczenia, bo co niektórzy piszą do mnie albo rozmawiają ze mną i mówią, ale wiesz Marek, ja, no ja robię. Na przykład odrywam się na chwilę i robię planki tak zwane, czyli te takie, takie półeczki do leżenia, tak, do podpierania się na rękach i nogach. No i to jakaś dziwadło jest, bo z jednej pozycji stabilnej wchodzimy w drugą, tak? Olbrzymie kłopoty z układem krwionośnym i tak dalej. No jest wielki dramat, ale myślimy, ale przecież my robimy. To jest robimy ćwiczenie, ćwiczenie, tak? I no, ostatnią klientka pokazała mi, yy, mówi tak, ale ja wstaję, wiesz, i macham rękoma, ale pokaż mi, jak to robisz. I gwałtownie jakieś, wykonuję gwałtowne ruchy dynamiczne, takie wręcz szarpanie. I znowu jest olbrzymi problem, bo chodzi o to, żeby to był flow, żeby to był płynny ruch, który pozwoli całemu układowi krwionośnemu i temu powięziowemu, szczególnie powięziowemu, bo powięź nie lubi szarpania nie lubi zbyt wolnego ruchu i nie lubi zbyt szybkiego. To musi być płynny ruch i wtedy ona mówi ej, kocham cię, tak mi, tak mi rób. Zaczynam się dobrze czuć. tak, Rozluźniam się, puszczają te mostki, takie tam, które się tworzą w tej powięzi i nagle jest dobrze. Tak? Ale to brzmi jak vinyasa flow, jak yoga, mhm. A przecież bardzo wielu z nas, gdy zaczyna się ruszać, no to właśnie czuje, że i, i wysiłek, i energia powiązana jest z czymś bardzo szybkim, nie wiem, rzucić się na skłosza, na tenisa, spocić, zmęczyć. I to jest właśnie to dla naszego ciała dobre. I to jest w ogóle czasami duży kłopot i dramat, bo teraz skłosz, który jest w ogóle bardzo fajną grą, ale ludzie po ośmiu godzinach siedzenia idą na skłosze, przy minimalnej rozgrzewce zrywają sobie w wiązania, nadrywają mięśnie, no problemy z powięzią. No mnóstwo rzeczy się kłopotliwych tworzy w tym momencie, no bo organizm nie był do, w ogóle do tego przygotowany. Przez 8 godzin siedział za. Czyli za co godzinę y, y, taka flow przekąska tak. znaczy, ruchowa. Mamy, mamy właściwie takie trzy formy ruchu, które sobie wybieramy. To wszystko pewnie zależałoby od nas. Jedne to taki ribalas czyli wchodzimy trochę, rozluźniamy te mięśnie, które był napięte, bo jak jesteśmy w pozycji siedzącej, to są mięśnie, niektóre, które są zbyt długo napięte, są ściągnięte i one potem, niektóre są za bardzo rozciągnięte, niektóre ściągnięte i chodzi o to, żeby delikatnym ruchem na nowo przywrócić ten balans właściwie w naszym ciele. To jest pierwsza. Inna forma, to jest forma tego takiego flow uaktywnienia przepływu krwi, tak? Gdzie trochę uruchamiamy tą powień, żeby ona ładnie pracowała, wtedy się troszeczkę więcej ruszamy, więcej pracujemy rękoma, nogami. I trzecie, to jest to, co pani powiedziała, to są momenty, w których trochę więcej wrzucam aktywności, aktywności w siebie, czyli na przykład wspięcia na palce, różne skręty tułowia i tak dalej, które uaktywniają w krążenie krwi tak, i, i, i neurony w naszym, w naszym ciele, w naszym umyśle i nagle zaczynamy, pobudzamy się do działania. A Właśnie, ja jako wierna czytelniczka Pana wpisów na Za co dziękuję <laughs> LinkedInie czytam o takich krótkich aktywnościach, krótkich mobilnościach, o takich właściwie towarzyszących codziennym czynnościom, czyli nie marnuj, nie marnuj chwili, mm -hmm. wykorzystuj ją dla ruchu. No i oczywiście, ponieważ to radio, a nie telewizja, to teraz my musimy Państwu trochę namalować słowami to, o czym będziemy mówić, nie pokażemy tego, ale przecież każdy może... Może w tej chwili wstać, spróbować i coś dla siebie zrobić. Ja na przykład widziałam taką krótką listę pomysłów na to, jak wykorzystać codzienne mhm. czynności. Pisze pan na przykład o tym, żeby wchodząc po schodach, wykonywać wspięcia na palce. Tak, to doskonały sposób na uruchomienie takiego, takich malutkich, nie, dosyć ważnych mięśni płaszczkowatych, które dosyć niedawno odkryto ich znaczenie, że one są w ogóle specyficzne w porównaniu do innych mięśni, bo one nie magazynują energii, tylko na bieżąco zużywają, ale też i są idealną pompą dla układu krwionośnego i limfatycznego. W związku z tym, kiedy wchodzimy automatycznie pompujemy, uruchamiamy krążenie krwi. Czyli za każdym razem, kiedy stawiamy stopę na stopniu, po prostu wspinamy się wysoko na palce, delikatnie napinając także i pośladki przy tym końcowym spięciu. Przy okazji w tym momencie także wzmacniamy mięśnie pośladkowe, które są porozciągane od tego siedzenia. One są w ciągłym rozciągnięciu, w związku z tym słabną nam. tak, A wchodząc na te palce i proszę zobaczyć, ile, ile rzeczy automatycznie uruchamiamy. Uruchamiamy większe krążenie krwi, krążenie limfatyczne, większe spalanie węglowodanów w naszym ciele i tłuszczów, tak? A też przy okazji właśnie y, uruchamiamy cały system powięziowy mięśniowy. Hmm, pompa mięśniowa dla łydek, która odciąża serce, ale ma pan też poradę dla wszystkich tych, którzy y, właśnie y, ciągną ze sobą wózek na zakupach. Tak, tak, tak. Ja sam to bardzo lubię robić. Że w pewnym momencie po prostu na chwilę staje tyłem do wózka łapie z tyłu za, za rączkę i po prostu ściąga łopatki. Delikatnie, bo przecież jak my ten wózek pchamy, to w jakiej pozycji jesteśmy? Pochyleni do przodu, prawda? Gdzieś te ręce są przesuwane do przodu, łopatki są porozciągane, a my do diabła ciągle mamy te łopatki rozciągnięte, wyciągnięte do przodu. Taką pochylenie. Takie. Od a razu tą... się tak złapałam yy, tak, yy, i, i sprawdzam. Tak, tak jest. Te łopatki <grym> ciągle jest. do przodu. Tak, a kiedy złapiemy za ten wózek... I ściągniemy delikatnie łopatki. I ważne, jest, żebyśmy o tym także pomyśleli, bo w ogóle mobility flow break ważna jest także świadomość ruchu, że my czujemy, że te łopatki się ściągają. Kiedy sprawdzam, w jakiej kondycji są ludzie, to pokazuję im proste ćwiczenia na ściąganie łopatek i pytam się, czy czujesz, że ci się łopatki ściągają? I pierwsza dla mnie informacja jest, nie, nie czuję. O co chodzi? Kiedy, jakie łopatki? Jak to? Nic nie widzę. Ja już wiem, że mamy duży kłopot, bo ktoś stracił czucie głębokie. To się nazywa intercepcja, taka, taka możliwość czucia tego głęb głębokiego. I nagle przez ciągłe siedzenie, pochylenie do przodu, tracimy to e, wyczucie, tą świadomość ruchu. A nagle ściągając te łopatki, nagle... Czujemy, że one się ściągają, mamy większe panowanie i w momencie, kiedy są zbyt długo rozciągnięte, szybciej się zorientujemy, że Ej, chyba muszę je ściągnąć. Otwieramy <grym> kratkę piersiową. Ma też świetną poradę dla tych, którzy zakładają skarpetki. <grym> tak, tak, tak. To jest naj, najczęstsze przeze mnie wykonywane ćwiczenie, bo za każdym razem po prostu nie klękam. Żeby założyć skarpetkę, ani tak na łóżkę, które siadałem, się pochylają, tylko po prostu unoszę nogę wysoko. Kładę na czymś wysokim. Na stołku w moim wypadku, ponieważ jestem trochę mocnie rozciągnięty, to potrafię bardzo wysoko tą skarpetkę położyć, Dostaję czasami ochrzan od mojej rodziny, że to nie jest właściwe, stół nie jest najlepszym miejscem na zakładanie Dokładanie skarpetki, skarpetek. tak? Ale to mi sprawia ludźmi radę, bo ja cały się rozciągam. Ważne jest, że kiedy podnoszę tą nogę wysoko, Robię w tym momencie wydech, żeby nie robić to na wdechu, żeby go rozluźnić, e, przepony i brzuch i w tym momencie zakładam sobie skarpetkę. Oczywiście podnoszę tak wysoko, na ile, na ile mogę to podnieść, ale to już jest doskonałe ćwiczenie, bo ja przy okazji rozciągam mięsień biodrowo lędźwiowy Brzmi tak dosyć tak anatomicznie, fizjoterapeutycznie wręcz, ale to mięsień, który najczęściej przykurcza się od siedzenia. Co można robić, myjąc zęby, czekając aż ekspres wypuści z siebie kawę albo rozmawiając przez telefon? Mnóstwo. No, Zacznijmy od, od, od telefonu. Wystarczy na chwilę stanąć na innej nodze, zrobić sobie bociana albo takie wahadło przez chwilkę, po to, żeby zmobilizować umysł do jeszcze lepszego myślenia. Bo z automatu w tym momencie jest umysł, dostaje więcej krwi i mówi He, hej skup się na tym co mówisz, czyli to nie jest rozkojarzenie tylko wręcz takie dopingowanie umysłu, żeby, żeby był bardziej skupiony, żeby miał więcej koncentracji w sobie. I to jest pierwsze. Kiedy myję zęby, rany, tam jest mnóstwo rzeczy do zrobienia fajnych. Można Bo krążyć biodra. Można, można krążyć prynu, Można się skręcać tym biodrami. można delikatnie skręcać nogi. Tak? To jest mnóstwo rzeczy, które można porobić. Moja córka tańczy, rusza się. Tak? To jest w ogóle fenomenalny widok, jak, jak dużo sobie daje radości w tym momencie, tak? A czekając na kawę, można wspinać się na palce. Tak, tak i to jest ważne, żeby i tutaj też jest mała różnica, ponieważ ważne, żeby taką robić kołyskę na stopach, czyli przechodzić z palców na piętę i z powrotem. To taka kołyska raz w jedną, raz w drugą stronę. To doskonałe pompowanie naszego ciała tutaj, tak? Układu trwonośnego, limfatycznego. I co ciekawe, daje mnóstwo energii. Szanowni Państwo, po prostu trzeba spróbować, trzeba się ruszyć. I przypomina mi się takie sformułowanie, którego użył Pan w jednym ze swoich wpisów, że nasze ciało nie wie, czy jesteśmy w klubie fitness, czy w drodze do kuchni. Ono mhm. skorzysta z każdej formy ruchu. Jest też coś, na co Pan zwracał kiedyś uwagę, obserwując osoby wchodzące, właściwie wjeżdżające schodami mhm. do klubu fitness, że zamiast tych schodów ruchomych mogłyby wejść i już od od razu ćwiczyć, czyli się po prostu wspinać, czyli jak najczęściej korzystać chociażby ze schodów, z każdej formy ruchu, która będzie nasze ciało mobilizowała do tego, żeby a, co, mięśnie powinniś masowały nasz układ krwionośny, nasze żyły, żeby nasza pompa działała świetnie dla naszego zdrowia i dla długowieczności. Mnóstwo codziennych takich Rzeczy, które możemy wykorzystywać i wszystkim Państwu życzę, żeby z tych rad skorzystać, bo życie wystawi nam rachunek za ten styl życia, który prowadzimy. Możemy jeszcze wiele nadrobić. Co godzinę, proszę Państwa, odrobina ruchu. Dwie, trzy ruchowa. Minuty. Ruchowa przekąska, o której mówił dzisiejszy gość audycji Samozdrowie, pan Marek Sobociński, trener sportu i trener biznesu, twórca Mobility Flow Break. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja także bardzo. zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Tylmińska. Do usłyszenia. Samo zdrowie. Powtórka programu.